właśnie ciebie zaprosiłem jako no, naszego takiego e, blogowego specjalistę od stałtów. No tak. Da się jest, jest to moja specjalność po prostu. Moje, mój konik. Mm -hmm. nie, nie da się nie zauważyć zresztą bloga, którego prowadzisz tą właśnie porterą i stautą głównie jest poświęcony. W całości porterom i stautom czasami mnie kusi, żeby napisać coś innego jakąś publicystykę może, ale staram się trzymać tematyki.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 No właśnie, Oyster Stout, uh -huh. Sweet czy Milk Stout, Russian Imperial Stout, Dry Stout, którego mam dzisiaj ze sobą. Do tego na przykład Stout Owsiany, czy uh -huh. Stout Amerykański. Tutaj myślę, że przedstawicielem będzie jedno z ostatnich piw Kopyra, czyli bodajże Borsuk. Nie, nie próbowałem, tak mi, tak mi się wydaje. I, i chyba jeszcze Fez, o. Czyli In Extra. Dokładnie. I to, to są te stouty, do których mm -hmm. ja dotarłem. Tak, od razu mm, sprostujmy, że borsuk to w zamierzeniu utworców miał być angielski porter wędzony. Natomiast American Stout to oni popełnili, owszem, i to był kruk. A no widzisz, to, to, to się musiało tutaj pomieszać. Natomiast y, smakowo to ja piłem borsuka, piłem go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 etykieta jest praktycznie podobna, tylko zamiast Extrastaudient Original. Tak, mi się wydaje, że to zaczęło być oryginal w momencie, kiedy to było zaczęto w Polsce szerzej dystrybuować z polskimi etykietami to piwo. Tak mi się Czyli wydaje, to że wtedy zmiana chyba nastąpiła. Chodziło o to, że w związku z rocznicą którąś wprowadzili niby piwo, które ma być wzorowane na tej recepturze dawnej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 więc tam jest sweet stout albo cream stout. Natomiast mamy milk stout polski, czyli sweet kał. Sweet kał, dokładnie. Słodki kał. Nie, nie brzmi za dobrze, ale, za dobrze, ale smakuje. Ale, ale smakuje bardzo dobrze. Dokładnie. No Wymieniałeś, oczywiście, stouty owsiane i tutaj też mamy przedstawiciela, mm. czyli dobry wieczór spinty. A jeszcze jakiś rok temu, to Mo może nawet nie rok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 ale teraz wszyscy właśnie się rzucają na świąteczne. W końcu święta. Bo, no, bo słyszałem, że i Pinta, i Alebrowar też coś tam szykują. Alebrowar na pewno, natomiast Pinta, czy takie typowo świąteczne? no będzie... Znaczy, nie wiem dokładnie co, ale tak mi się jakoś o uszy obiło. Czy Pinta, no teraz wypuściła dynamit. czekamy na butelki, zrobili mhm. drugą warkę jak w dym, powtórzyli to piwo, co mnie też cieszy,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 Ale znaczy, no tu jest. No bo... Myślę, że to chyba za bardzo nie ma sensu, bo ja wiem jeszcze na przykład stauta lukrecjowego wyróżnić no, Islandzkiego, którego próbowałem i. To jest już właśnie za, za daleko moim zdaniem idące rozdrebnianie się w klasyfikacji. No, e, no że nie w ogóle nie ma takiego odrębnego stylu jak Kaffee No to jest po prostu DryStal z jakimś dodatkiem, z przyprawą. Można go nazwać Kafistal, żeby w nazwie było wiadomo, co to jest, natomiast to jest pod... to jest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 około 17% ekstraktu, 7,5% alkoholu. Do niedawna był dostępny pięknie w Polsce, teraz od jakiegoś czasu, przynajmniej od roku nie ma go, znikł. Od kiedy chyba dystrybucję przeja grupa żywiec, nie widzę już tego piwa, niestety. Natomiast co jest fajnie, ciekawe w tym piwie, to to, że to jest y, znakomicie jest sprzedające piwo w Nigerii. Nie o. wydawałoby się, że, to, że takie piwo...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 ale no, nawet na raid Beery jest tego kilka jest, i te wersje się różnią, bo to jest baza stanowi, jest uważana na miejscu. Często dodatkiem e, ryżu czy kukurydzy, bo sorgo. sorgo jest bardzo częstym składnikiem. dają e, ten ekstrakt smakowy, ginesowy i voilà! mamy Foraging Extra. Mam nawet butelkę takiego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 Podciągają. Duńczyk i Norwet. Mikeler i Nygny. Nie uh -huh. wiesz, klasyfikacja no. BCP. Tak naprawdę sam, sami twórcy tej klas klasyfikacji może nie oka. Myślę, że my w Polsce tutaj za bardzo się przejmujemy tą klasyfikacją. Bo nie każdy piwo da się sklasyfikować. Jeżeli ktoś zrobi piwo hybrydowe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 Między innymi właśnie to był stout dla tego browaru GAP, wtedy jeszcze. Wszystkie początkowe piwa w browarmi, piwo żytnie i zdrojowe dla Konstancina. I chyba tyle, chociaż nie zdziwiłbym się, gdyby okazało się, że coś jeszcze o czymś zapomniałem. No ale tak czy siak ma duże zasługi też na tym polu recepturę wymyślił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 Między nim był imperialny Stout z Browaru Left Hand, przepraszam, z Flank Doga, czyli Kujo Café Imperial Stout. Gonzo Imperial Porter też tam był. Więc jest ciężko je dostać, ale jest coraz łatwiej. Ostatnio też znalazłem stronę niemieckiego sklepu birkompass.de Upewnię, czy na pewno taki adres.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 Zrobić wspólne zamówienie w kilka osób, to też jest warte rozważenia. Hmm, właśnie wszedłem na, na Rejbir i o a propos tych imperialnych stałtów. W pierwszej dziesiątce najlepszych piw świata według tego portalu jest ich pięć, z czego dwa są w pierwszej trójce. A, Ale już pierwszy... na przykład w drugiej dziesiątce jest ich osiem, także no, potęga. No jest to potęga, bo to jest. Tak naprawdę stałt jako całość porter stout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 Zresztą powiem, że wypiłem to z kronikarskiego obowiązku. Tak jak widzę, na, jak niektórzy blogerzy kupują te wszystkie grejpfruty, te, maliny, te miętowe wpadki i to wszystko, i oni to piją, i oceniają i starają się wyczuwać te noty smakowe. Ja się tak cieszę, że moja działka obfituje w Polsce w naprawdę bardzo dobre piwa. Natomiast co do porterów miodowych. Są portery miodowe, tylko że robione tak jak ja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 z dodatkiem miodu trochę bimbrem nie trąci? Nie, nie trąci bimbrem. Nie jest ogromny pytam. dodatek tego miodu. Tak, że yy, piwa, które angielskie, one często mają dodatek cukru. Dawniej to nawet do 30% z, zasypu to mógł stanowić cukier. I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 niebezpiecznie do godziny się zbliżamy. Tak, jak zwykle się rozgadaliśmy. <głos> tak, ale może może zanim to to otwórzmy sobie piwo w końcu, bo nie wiem, uhum, przynajmniej ja, ja jeszcze ja już... nie otwierałem. Ja już kończę do mojego A Guinnessa. No ja dzisiaj też przy Guinnessie, ale przy puszkowej wersji Drauta. Tak, słyszałem charakterystyczny syk. No Znaczy, jadąc tak stylami, jeśli chodzi o Dry no to mam oczywiście dostępny bardzo powszechnie Guinness Puszkowy. Guinness Drought, czyli on ma poniżej 10% ekstraktu, 4 chyba, 2% alkoholu. No i dzięki tej azotowej kuleczce ma rewelacyjną pianę. Dokładnie. Moim zdaniem I, jest to... I rewelacyjnie w ogóle wygląda przy nalewaniu. Dokładnie. I, i też jak się chcę, moim zdaniem jest to piwo, które jest y, mocno niedoceniane, a to jest... Y, się taki trunek, który można sobie po pracy jedno wypić. Dzięki, jest lekkie, więc można jeszcze gdzieś samochodem ewentualnie potem pojechać. Nie od razu oczywiście, ale jakiś czas potem. Takie jak Pilzner Urquell wśród Pilsów, czyli takie trochę niedoceniane, ale jednak solidne piwo. Nie, ja, ja uważam, że Guinness jest w ogóle świetny. I To był, to był mój pierwszy stałt, jaki opróbowałem i no, nie, nie sądzę, żeby był przereklamowany. Na pewno nie. Czyli no, trochę przereklamowany jest, ale nie jest strafnie przereklamowany. To nie jest tak jak dyskie czy warka, które są okropnie przereklamowane, nic nie oferują. Natomiast Guinness jest mocno reklamowany, ale coś też daje. Dobra, czyli jeden z jeśli chodzi o dry stauty dostępne, no można powiedzieć, że Primator Stout... Też się od biedy zalicza do tej kategorii. Niby on jest z owcem, ale tego owca tam za bardzo nie czuć. No, dyskusyjną sprawą jest y, zawiercie czekoladowe, które ma dosyć wysoki ekstrakt, jak na y, Dry Stout. No ale jak już mówiliśmy, jeżeli nie będziemy się czekać szczegółów, tak najbardziej pod tą kategorię można y, to piwo podłączyć. No i jeszcze południe, Stout, kolejno.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 Czyli to jest to właśnie jedyny przedstawiciel. Został to wsiany. Mamy też jednego przedstawiciela dostępnego, czyli jest to ten dobry wieczór spinty. Mhm. Również oba piwa bardzo dobre. Tak, to bardzo dobre. No, to, są te, to są te dobre browary e, kontraktowe. No Będziemy mieli ten stałt kawowy. No, powiedzmy, że daj, dajmy mu na chwilę pobyć z stylem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 No akurat się nie zastanawiałem, bo mam już raz Putina jednego na stanie, więc stwierdziłem, że dobra, coś innego wezmę. Mm. Nie no, jasne, ale ale nie mając to... No fakt, jest to, jest to bardzo drogo, ale no ja jestem właśnie ciekawy, czy, czy warto? Chęt, no chętnie sposób, się, się przekonać. przekonać. No. Biorąc pod uwagę oceny tego piwa, to chyba warto. No a teraz może być tym słowo o tym dniu tu.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 Na pewno. Chyba w Szczecinie też mają być jakieś degustacje. Do... W Szczecinie ma być e, bodajże ważenie Stałtu. Ważenie chyba ma być 9, a, być... a 8 ma 9, a 8 będą 8... degustacje. Tak, bo nic nie wiedziałem o tym 8. Wiem, że 9 pokaz ważenia będzie. No tak, będzie w, w Łodzi. Ja osobiście będę w piwotece narodowej prowadził z warsztaty.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 we Wrocławiu, w Zakładzie Usług Piwnych. Tam będzie naprawdę, będzie ciekawie, bo pojawią się trzy osoby, które będą wspólnie prowadziły um, um, imprezę. Czyli to będzie Marusia, czyli Agnieszka Wołczańska-Prasoli, która jest znana z organizowania Festiwalu Dobrego Piwa i Wrocławskich warsztatów i czy Bardziej chyba Wrocławskie Warsztaty i niż Festiwal Dobrego Piwa. Ale generalnie animatorka hmm, działań piwnych różnych będzie Tomek Kopera i będzie Bartek Napieraj z Ale Browaru. No, Także za, zacne towarzystwo. Zacne towarzystwo, tak. No i tego dnia będzie premiera Kawki, czyli kafi Stout z Browaru Widawa i Browaru Kopera. Więc, nie wiem, nie jest to jakoś szału ma wielkiego, ale też porównując oczywiście do Amerykanów, no ale tam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 no i e, mam nadzieję, że po idea chwyci i za rok będzie jeszcze lepiej a jeszcze w Gdańsku Michał Sack zapowiadał, że będą ważyć staut a ma to będzie jakieś placu. otwarte ważenie, czy, czy po prostu ważenie czy to już nie wiem myślę, że trzeba by zapytać Michała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 powiedzmy jeszcze nie do końca wyschniętymi zarówno i laskowymi i włoskimi, takimi powiedzmy na pół ususzonymi. Fajne połączenie. Z takimi świeżymi, pewnie ledwo obłuskanymi orzechami też by było fajnie. Nie, tylko trzeba spróbować. No pewnie. Dobrze, to, to kończymy, bo już godzina minęła, także czas się żegnać Marcinie. Jasne. Dziękuję serdecznie jeszcze raz, że wpadłeś. No i jak za każdym razem, zapraszam ponownie. Dzięki, mam nadzieję, że się pojawię się jeszcze nie raz. Tak, oczywiście. Marcin przypomni jeszcze adres swojego bloga: www.portery.pl. No i ja zapraszam bardzo serdecznie na tą stronę. Zapraszam również do mnie opiw.ord.com. No i co do usłyszenia w jak najszybszym czasie. Do usłyszenia. Na razie. Na razie.